Ciężkie czasy dla szejków. Ropa z Zatoki Meksykańskiej zamiast do rurociągów trafia do oceanu. Prezes BP idzie w odstawkę, bo BP straciła 4 miliardy dolarów. Jego ekscelencja Hugon Chavez obiecuje, że pozbawi Amerykę ropy choćby wszyscy Wenezuelczycy mieli jeść kamienie. A sytuację w Nigerii, gdzie 98% dochodów z eksportu stanowi tam ropa opisałem tak długi reżimowego szejka. Mój świętej pamięci ojciec zawsze mi wyjaśniał, dlaczego w Polsce nie ma kopalni złota, bo państwa nie stać, by dopłacać do każdego wydobywanego kilograma, właśnie przeczytałem, że bankrutuje, nigeryjska narodowa korporacja naftowa Republiki Nigerii nie stać, by dopłacać do każdego litra wydobywanej ropy. Reżimowy gigant naftowy ma ok 5 miliardów amerykańskich dolarów długów, jak podaje Times of Nigeria, cudzysłów winą za katastrofalną sytuację korporacji obarcza się brak odpowiedniej kontroli nad rachunkami firmy, zarządzanymi przez skorumpowanych urzędników po cudzysłowiu. Czy istnieje na to rada? Czytamy. Cudzysłów władze chcą uzdrowić sytuację poprzez zmianę systemu zarządzania korporacją dzięki której będzie ona kierowana w sposób nastawiony na komercyjny sukces po cudzysłowiu. Na język polski tłumaczy się to tak, cudzysłów ci, którzy się już nakradli muszą odejść, by zrobić miejsce dla nowych po cudzysłowiu. Może by Unia Europejska przyznała jakieś dotacje biednej NNPC?